Halo, dzień dobry. To znaczy dla Was dzień dobry, bo dla mnie to bardziej jak dobry wieczór, ale chyba nikomu nie przyszłoby do głowy, że to idzie na żywo. Znaczy teraz sobie pomyślałem, że dzień dobry tylko dla tych, którzy odsłuchają zaraz po publikacji, bo dla innych może być dobry wieczór, albo nawet wręcz dobranoc. A w językach, które mają na przykład inne powitania na popołudnie, tak jak na przykład angielski, prawda? No, nieograniczone możliwości. W każdym razie siedzę sobie w czwartek. To bardzo późno, jak na mnie, żeby nagrywać kapok w czwartek, dzień przed publikacją. Normalnie staram się nagrać tak tydzień wcześniej. Zdarza się i więcej, prawda? Więc dzisiaj rano wpadłem w panikę. Ale przez to, że to o czym wspominałem, spędziłem tydzień w Krakowie na nagraniach, które okazały się naprawdę, no, to był straszliwy torment. Była to kara boska na, na całą ekipę, bo powiem szczerze, byłem na kilku produkcjach, ale tak trudno jak tam, to nie mieliśmy. Oczywiście wszystko się udało, natomiast zresztą efekty będziecie mogli obejrzeć w telewizji. Uważam, że są całkiem przyzwoite, natomiast było, było, było bardzo trudno. Ale nie o tym. W każdym razie to sprawiło, że mijający tydzień, powróciłem. W nocy z niedzieli na poniedziałek o trzeciej chyba, czy jakoś tak i cały mijający tydzień był taki oswały, bądź jak zrobiłem sobie wolny, potem wróciłem do roboty oczywiście jak mnie tydzień nie było w robocie, no to tam cały mój odcinek na głowie i uświadomiłem sobie, że nie bardzo wiem o czym powiedzieć w jutrzejszym, w sensie dla was dzisiejszym bądź w zależności od tego kiedy słuchacie wczorajszym, a w każdym razie w odcinku z 4 lutego Roku 2011. Pomyślałem, że fajnie byłoby pogadać znowu o komiksach, bo było trochę przerwy. Zresztą takie sugestie dostawałem dzisiaj na Twitterze, żeby pogadać o Lebie, ale ja o Lebie, poza tym co zrobił do Batmana, to w zasadzie nic nie wiem. Zbieram tylko od negatywne opinie na jego temat. O Batmana chleba... Mówiłem w zasadzie, przynajmniej tych takich popularniejszych w pst 180. Pomyślałem troszkę, żeby nawiązać do akcji, którą zrobił Wojtek Stefaniec, mianowicie publiczne podpisywanie się pod apelem, że nie czyta się komiksów w Empikach. To był taki modny temat ostatnio, po tym jak któryś duży portal opublikował artykuł na ten temat i jakaś obrażona fanka stwierdziła, że to nie ona jest złodziejką, bo czyta za darmo, tylko złodziejami są wydawcy, którzy publikują takie drogie komiksy. Nie chce mi się komentować tej głupoty, natomiast nie przyłączę się również do akcji, bo to tylko czekam teraz na akcję, nie będę bił psa kijem, nie będę lał córki szmatą, nie będę przeklinał w twarz częściowej, prawda, no, no głupie to dla mnie jest. Nie widzę powodu deklarować, że Jestem normalnym człowiekiem, któremu nie wydaje się, że okradając kogoś z jego pracy robię coś w porządku. I nikt z tych ludzi, którzy podpisali się pod tą akcją nie jest na tyle autorytetem dla empikowych czytaczy, żeby cokolwiek zmienić. To, że 500 tysięcy osób powie, że nie czyta w empikach, to czytacz ma zasadniczo na wysokości okrężniczy poprzecznej. Jego to wali. Gdyby obchodziła go opinia kogokolwiek, bądź to, co ktokolwiek robi, to nie zachowywałby się tak, jak się zachowuje. W związku z tym, akcja fajna, taka fajna pokazowa. Patrzcie, jesteśmy cool. Kurwa. Nie robimy nic niedobrego. Ha. E, głupie. Potem pomyślałem, żeby nawiązać do długiej i coraz bardziej bełkotliwej dyskusji, którą wywołał Karol Konwerski na swoim blogu, yy, prezentując założenie, że komiks to literatura. Szymon Holzmann z Kultury Gniewu yy, stanął naprzeciwko niego na ringu, a mnóstwo ludzi zajmowało mniej lub bardziej zbliżone stanowiska. W dyskusji wziął udział yy, Marek Turek, który, yy, jeśli chodzi o generalnie takie teoretyczne, trzeźwe spojrzenie na zagadnienia komiksowe w naszym kraju, yy, to dla mnie jest jednym z poważniejszych ludzi. W każdym razie jest w stanie powiedzieć e, troszeczkę czasem na zasadzie kubeł zimnej wody na beton, e, ale z sensem e, jakoś tak logicznie uzasadnić e, swoje poglądy w sposób e, niepredystynujący, e, przepraszam, nie, <grywka> <Kup>. <grywka> przepraszam, w sposób nieudający pseudonaukowego bełkotu, jak robią to niektórzy, i w sposób nienadęty i zrozumiały. E, dyskusja zdryfowała z, z przerzucania się deridą i pokrewnymi i teorią symboli i całą resztą e, w kierunku bycia Mesjaszem i pracy u podstaw. Włączył się w nią nieopatrznie mój kolega z dolnej półki Janek Mazur, który twierdzi, że praca u podstaw jest boska. E, Turu zaproponował, żeby Mesjasza zrzucić z ramion, co podchwycił Michał Śledziński, którego nikomu, kto komiksy w Polsce czyta, przedstawiać raczej nie trzeba. E, Generalnie dyskusja w, troszeczkę wpadła w bełkot i przerodziła się w, w taką rozmowę o siłaczkach i całej reszcie. E, Michał, zresztą rzeczonym stał się bohaterem flejma rozpętanego przez y, jednego z redaktorów kazetu. Zresztą znanego z y, tego, że chciałby być chyba mega megatrolem, ale tak wychodzi mu to tak sobie. Nie będziemy tutaj nazwiskami gęby sobie wycierali, bo nie ma potrzeby. Zresztą w sieci każdy jest odważny, a ja nie chcę wyglądać jak pewien człowiek o na Wimar, który na pierwsze hasło, skoro masz mi coś do powiedzenia, to się ze mną spotkaj, nagle zachowywał się jak sześciolatek. W każdym razie Śledziu stał się gdzieś tam ofiarą rykoszeta rozmowy o inicjatywie Komiks Roku, którą dosyć doszczętnie, ale zasłużenie podeptali chociaż nie krytykancko, ale, ale tak pozytywnie krytycznie Arch i Rob, czyli Robert i Łukasz na kolorowych zeszytach. Warto zajrzeć i, i warto przeczytać, co mają do powiedzenia, a przede wszystkim powinni zrobić to autorzy tej inicjatywy i powinni wziąć sobie do serca większość z tych rzeczy. Natomiast to są wszystko rzeczy, o których mogę wspomnieć w ramach takiego, powiedzmy, przeglądu, gdzieś... Troszeczkę tak, jakbym zrobił komiksowy podcastofon z tego kapoka. Dla tych, którzy nie siedzą w branży, nie miziają się pytkami po szyjkach. To jest taki nasz komiksowy odpowiednik kółeczka wzajemnej adoracji. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale chyba najciekawszą rzeczą, która wypłynęła w ostatnim czasie, była kwestia Jakuba Dębskiego. Jakub Demski, znany czasem jako Dakupiewski, Piewski, a najbardziej znany jako Dem, jest obecnie najbardziej znany z tego, że robi w internecie, no nie bójmy się powiedzieć, komiks internetowy, dużej ilości naraz psów. Dlaczego mówię nie bójmy się powiedzieć? Bo to jest komiks internetowy. I zaraz o tym wszystkim. Jewski pojawił się bardzo dawno temu, zaraz po losuksie na fali polosuksowego wysypu komiksów internetowych, czyli musiało być to dobre 5 6 lat temu. Nie chce mi się, przyznam się szczerze, mam tu Google'a przed sobą, ale nie chce mi się teraz tego szukać. Zresztą to nie jest ważne. Wypłynął z komiksem pierwszy, który ja pamiętam jego, który zrobił rzeczywiście e, jak, jakąś taką publikę, to był Mnichu, komiks klasztorny, strasznie topornie i, i koszmarnie narysowany, za to przesycony takim zupełnie absurdalnym humorem, absurdalnym humorem, który potem utrzymywał się we wszystkich produkcjach Jebskiego. Jewski próbował różnych rzeczy, przymierzał się między nimi do serii Pan Władza, utrzymanej w tej samej stylistyce, która nie wypaliła, bo nie znalazł rysownika. Robili potem razem z Dzidkowskim doskonałą rzecz pod tytułem Bossi i Boss. I to była seria, która przyciągnęła szerszego odbiorcę, w sensie nie tylko fana takiego absurdalnego humoru, tylko także odbiorcę, który poszukiwał czegoś umownie z braku lepszego określenia, które mi do głowy nie chce przyjść, nazwijmy to czegoś ambitniejszego. Bossi Bosso był też taki groteskowo prześmiewczy, ale miał jakąś troszeczkę inną podbudowę. I już wtedy wydawało się, że Jebski ma strasznie dużą publicity, taką, którą można byłoby wykorzystać. Dolna półka wydała wtedy pełnometrowego Bossy Bosso I ja nie powiem, że myśmy utopili na tym albumie, bo nie, bo on się w końcu sprzedał. Natomiast. Sukces internetowego Vossi i vosso nie przełożył się nijak, absolutnie nijak, na popyt na Vossi i vosso albumowego, tego pełnometrażowego, zeszytowego powiedzmy, nie albumowego, bo Dolna Półka jest wydawcą zeszytówek. Nie wiem, czy to kwestia historii, która, no może, no nie była może aż tak porywająca jak te publikowane w sieci, ale też była niezła. Uważam, że była całkiem niezła. Czy to kwestia tego, że po prostu ludzie, którzy lubią sobie poczytać w sieci, lubią też położyć lachę na wszystko inne. I potem Dem wystartował z projektem dużej ilości naraz psów i całą resztą pokrewnych rzeczy. W tym momencie Dem jest prawdopodobnie, jeśli chodzi o polskich twórców komiksu, pod warunkiem oczywiście, że uznamy dużej ilości naraz psów za komiks, bo są tacy ludzie, którzy twierdzą, że to komiksem nie jest. O tym też będę mówił za moment. Jest to facet, który ma największy fanbase i udało mu się dokonać rzeczy niesamowitej, mianowicie fanbase ten wyprowadzić z internetu. To jest facet, który ma swój własny merchandise. Kiedy wydał papierowe, zeszytowe wydanie psów, to ono zeszło, zanim myśmy zdążyli się rozejrzeć. Był z tym na MFK, siedział na stoiczku naprzeciwko nas, nas, czyli mam na myśli Timofa Mroje i, i Dolną Półkę i ten facet po prostu zarżnął wszelkie statystyki sprzedaży z tym swoim albumem. To, że ktoś ma 6 tysięcy fanów na Facebooku, czy tam 3, czy coś, to jeszcze nie przekłada się na nic, bo wiadomo, że mniej więcej 5% to jest taki respons w stosunku do do internetowych przedsięwzięć. Z, tych, z, każdego, z każdej grupy, która kliknie lubię to, 5% ma szansę faktycznie coś w danej kwestii zrobić. Z każdych 100 słuchaczy słuchających podcastu 5 skomentuje. To są podobno jakieś mądre badania i podobno wcale nie amerykańskie. Z amerykańskich można się pośmiać, ale też czasem trzymają się kupy. I ten facet wyciągnął tych ludzi. Tylko, że Nagle padło pytanie, co może zrobić środowisko komiksowe, żeby wykorzystać Dębskiego? Bo przecież, przynajmniej według niektórych członków środowiska komiksowego, Dębski robi komiksy. Gówno może zrobić. Środowisko komiksowe nie może zrobić absolutnie nic. Z bardzo prostej przyczyny. Wśród fanów Dębskiego, tych, którzy czytają komiksy, z nimi nic nie można zrobić. Tych, którzy uważają dużej ilości naraz psów za komiks, z nimi nic nie można zrobić. Oni po prostu komiksy czytają. Środowisko nie ma nic ponad to, co miało wcześniej do zaoferowania. Natomiast ludzie, którzy nie postrzegają psów jako komiksu, i tu nie mówię wcale o takim przypadku jak Tomek Zych, który na podstawie jakichś technicznych przesłanek odmawia psom bycia komiksem, jest to jego uprawnione zdanie, ale o ludziach, którzy wchodzą na psy i myślą sobie, a, poczytam sobie kolejny zajebisty pasek z tych zajebistych pasków, z tymi zajebiście śmiesznymi rysunkami w internecie. To nie są dla nich komiksy. Tak samo jak zdziwilibyście się, jak dużo ludzi nie traktuje czegoś takiego jak Dilbert, bądź inne komiksy gazetowe w charakterze komiksu. To, to takie, no, te śmieszne historyjki z gazety, nie? Psy tak samo, to są te śmieszne historyjki, prawda? Ja się znajduję na demotywatorach, gdzieś tam... Dem ma y, niesamowitą zdolność tworzenia memów. Patrzcie, jaki żal. Pod moim oknem napierdalają się magowie. Y, cytuję z pamięci, więc mogę niedokładnie. Y, mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Więc tak naprawdę Dem tworzy fenomen. On tworzy pewnego rodzaju zjawisko. Dla nas, dla środowiska, dla komiksiarzy, owszem, w formie komiksu. Nie dla wszystkich. To Dodam złośliwie... E ale tak, natomiast dla tych wszystkich biednych ludzi, którzy w dupie mają komiks i przecież na dzielni ziomy zopluliby ich, gdyby dowiedzieli się, że ktoś z nich czyta komiksy, bo to jest zabawka dla dzieci. Oni nie czytają komiksu, oni czytają te zajebiście śmieszne rysunkowe historyjki. Zresztą wiadomo, no komiks plecy konia, lokomotywa, coś, nie? Pozdro Maciek Pałka. A, a to jest... Minimalizm doprowadzony do absurdu Dem mógłby tym zawstydzać niektórych tuzów tak zwanej sztuki, jakiejkolwiek, w tym także popularnej. Pod tym względem to też jest komiks, to jest kwintesencja języka. Na piramidzie McClouda, Hen Hen w tamtym odległym rogu gdzie te patyczaki sprowadzone już niemalże do symbolizmu, a mimo wszystko wyposażone w mimikę, wyposażone w gesty, wyposażone w jakąś indywidualność, są tylko nośnikiem dla tej satyrycznej, stricte satyrycznej treści. Oczywiście nie, nie, od, nie odmawiam jej głębszego sensu, głębszych treści. I są tacy, którzy lubią doszukiwać się dna w koniksach, Niekoniecznie uważając, że komiksy do dna. Są tacy, którzy lubią się doszukiwać drugiego dna. Są też takie ze zwłoki, które lubią doszukiwać się siódmego dna i są chore, jak się nie zbrandzlują nad tym siódmym dnem, bo go nie było. Wracam do pytania, jak może środowisko komiksowe wykorzystać demania? Nijak. Środowisko komiksowe na demie nie może nic ugrać, bo ludzi, którzy czytają komiksy, demem nie przyciągnie, a ludzi, którzy nie czytają komiksów, a czytają dema, nie przyciągnie do komiksów demem. A dem, generalnie rzecz biorąc, przynajmniej w kwestii psów, może spokojnie lać na środowisko, bo ono nie ma mu nic do zaoferowania. Dem oczywiście jest aktywny, pisuje scenariusze, z Sienickim robi roboty, z Wolskim e, robi miskę owoców publikowaną w kolektywie. W kolektywie zresztą miał także kilka innych scenariuszy, zaczynając chociażby od półpsa Pasterskiego z Okońskim, prawda, z Zarembą Śmietańską robił, mnóstwo rzeczy robił. Aczkolwiek dużo ludzi twierdzi, że te jego komiksowe, komiksowe scenariusze nie mają takiego powera, nie mają takiej mocy jak psy. Więc może po co on ma robić klasyczne komiksy skoro może robić dobrą rzecz jako są duże ilości naraz psów dlaczego o tym mówię dlatego o tym mówię, że za sprawą głównie Janka Mazura i, i troszeczkę też Roberta Sienickiego e, który jako drugi wymienił w podsumowaniu za zeszły rok e, Jakuba, pierwszym był e, o ile się nie mylę właśnie Maciek Pałka którego już tu dzisiaj przywołałem A miało nie, nie być wycierania gęby nazwiskami, no ale dobra nie, nie ma Janek napisał taki bardzo smutny wpis na ich blogu, który ostatnio uaktualniają przez ostatni miesiąc częściej niż przez poprzednie dwa lata o tym, że Dema nikt nie docenił nie zauważyła, to takie zjawisko świetnie tylko, że facet ten ustawił się sam na marginesie głównego nurtu komiksowego świadka w Polsce, bo on tego świadka nie potrzebuje. Ten światek to jest dla niego balast, garb, którego równie dobrze może się pozbyć. On nie potrzebuje ani wydawców, ani czytelników komiksów. On ma tych wszystkich ludzi głęboko w dupie, dlatego że on bez nich idealnie się obchodzi. To, że środowisko komiksowe, nie wiem, być może zazdrości mu, chociaż wątpię, patrzy na niego z góry, bo to nie są plecy konia. Co to komu szkodzi? Natomiast po przywołaniu dema do tablicy pojawiły się od razu głosy, tak? Bo my tu przygotowywujemy artykuł, prawda? Wiadomo, to się troszkę schodzi. Nagle się okazało, że wszyscy dema bardzo cenią i pamiętają, tylko tak jakoś nikt go do tej pory nie wywołał. Więc ja go wywołuję. Jako pierwszy zupełnie niezapowiedziany, no nie powiem tekst, ale... Materiał ojebskim. Troszeczkę przekrojowy, troszeczkę historyczny, troszeczkę chaotyczny, jak to zwykle ja. Zdążę przed kolorowymi zeszytami. Zdążę przed motywem drogi. Oczywiście to, że Konrad powiedział, że motyw drogi to przygotowuje, było też prześmiewcze, ale musiał obronić się jakimś skąpym żartem, kiedy został zapytany o kondycję motywu, która e, szczerze mówiąc przypomina kondycja rozjechanej zeszłego lata na asfalcie żaby, gdyby nie to, że jeszcze te niedziele z trudem, z bohaterskim poświęceniem wymęczone przez jednego z członków redakcji pojawiają się, to było dawno po motywie. I na tym pozwolę sobie zakończyć, bo ten odcinek wyszedł znowu taki troszkę rozgadany. Ja lubię tak do 15 minut, już widzę, że przebije 20. Powiem więc tylko, że pewnie zauważyliście, dzisiaj było nowe intro na początku odcinka, to teraz będzie nowe outro. Więc jeżeli słuchacie tego odcinka w piątek rano, co może się zdarzyć? Powiem, że na przykład Gacy słucha go w piątek rano. To życzę wam miłego piątku i życzę wam, żeby szybko się skończył, Albo może raczej, żeby szybko skończyła się jego część zawodowa, a zaczęła się jeszcze szybciej jego część weekendowa. Pozdrawiam więc.